Z Napoleonem czy z Aleksandrem I nadzieje na odzyskanie Polski u boku przywódcy rewolucyjnej Francji czy cara Imperium Rosyjskiego w latach 1801-1814? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi w XIX odsłonie historii żywej, poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski i Rosji. Aleksander I został carem Rosji w 1801 roku. Chciał wzmocnić pozycję imperium w Europie m.in. przez zebranie wszystkich ziem polskich pod swoim berłem, kosztem Prus i Austrii. Kibicował mu w tym i podpowiadał to polski książę Adam Jerzy Czartoryski, uczestniczący m.in. w przygotowaniach planu reform dla tych ziem, widząc możliwość odrodzenia Polski z pomocą Rosji. Czy sytuacja międzynarodowa sprzyjała realizacji planu Aleksandra, skoro wtedy w Europie głównym rozgrywającym był Napoleon Bonaparte, rosnąca pozycja Napoleona i jego zdobycze terytorialne spowodowały, że Rosja przystąpiła do koalicji antyfrancuskiej zawiązanej przez Anglię, Austrię i Szwecję w 1805 roku. Zwycięstwo Napoleona z Austrią wspomaganą przez Rosję pod Austerlitz w grudniu 1805 roku wydawało się krokiem do pokoju w Europie, ale Bonaparte nadal zmieniał polityczne oblicze kontynentu i walczył o nie. Jego wojna z czwartą Koalicją Antyfrancuską zakończyła się wyjątkowo dla Polaków. 7 lipca 1807 roku w Tylży został podpisany pierwszy z dwóch traktatów pokojowych, rosyjsko-francuski, na mocy którego powstało Księstwo Warszawskie, namiastka państwa polskiego, utworzone przez Napoleona z ziem zabranych przez zaborców. Nieco ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych niespełna jedna dziesiąta terytorium Rzeczpospolitej Przedrozbiorowej. Istniało 8 lat, miało swoją konstytucję, armię, urzędy, szkolnictwo. Czy to było państwo wywalczone przez Polaków u boku Napoleona Bonaparte? Czy państwo kompromisowe, element nowego układu sił w Europie doby napoleońskiej, równowaga między Cesarstwem Wschodu, czyli Francją i jej strefą wpływów, a Cesarstwem Północy, czyli Rosją, która ma swoją strefę wpływów, w którą Napoleon nie będzie ingerował. Czy w tej sytuacji negocjacje w Tylży kończą kompromisem dwaj przyjaciele, sojusznicy, a nie wrogowie? Napoleon ofiarował Polakom Księstwo Warszawskie z nadzieją na wsparcie jego politycznych ambicji w Europie. Aleksander miał także ambicje bycia tym pierwszym, najważniejszym na kontynencie, co pokazały następne lata i starcie z Napoleonem. Wrócił też do swojej imperialnej polityki polskiej, jednoczenia ziem pod swoim berłem. Czy Polska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 Witam serdecznie. Od ostatniego, trzeciego rozbioru Polski, kiedy zaborcy zadeklarowali, że Polski nie ma i już nie będzie, minęło zaledwie kilka lat. Jakie okoliczności temat Polski wprowadziły na agendę, jak to się dzisiaj mówi, między Napoleonem a Aleksandrem? Sądzę, że nie możemy zapomnieć o tym okresie, który rozdziela trzeci rozbiór Polski od wstąpienia na tron Aleksandra I i zarazem ogłoszenia konsulatu, czyli przejęcia władzy przez Napoleona Bonaparte. Te cztery czy pięć lat, zależnie jak liczyć, są ważnym preludium do tej wielkiej gry o zmianę mapy Europy, która toczyła się między początkiem wieku XIX a rokiem 1815, który kończy epokę napoleońską. Ten okres wcześniejszy można symbolicznie i praktycznie także mierzyć czasem życia cara Pawła I po śmierci Katarzyny II, 1796 rok. Jej syn nienawidzący matki za to, że kazała zabić jego ojca Piotra III i także ze względu na to, że długo musiał czekać na tron Paweł I zmienia politykę wobec Polaków, bo Polski na mapie już nie ma i to car Paweł dyktuje tę ostateczną konwencję rozbiorową, która w Petersburgu zostanie w styczniu 1997 roku podpisana. Ale jednak wykonuje Paweł szereg gestów pod adresem postaci rozpoznawalnych dla wszystkich patriotycznie zorientowanych Polaków. Takich jak choćby Tadeusz Kościuszko, który został zwolniony z twierdzy Burskiej, głównego więzienia politycznego carskiej Rosji, gdzie wtrąciła go Katarzyna oczywiście po upadku powstania Kościuszkowskiego przywrócenie wolności Kościuszce na słowo honoru, że nie będzie już przeciwko Rosji walczył. Miało przekonać Polaków do tego, by nie traktowali Rosji jako wroga. A całą naszą audycję, cały cykl przecież tych audycji, który prezentujemy, rozwija się wokół zagadnienia Rosja-Polska. Napoleon pojawia się tutaj jako bardzo ważny układ odniesienia, ale wpływający na te zasadnicze dla nas relacje polsko-rosyjskie. Zasadnicze w tym cyklu no i w rzeczywistości historycznej. Otóż próba zmiany nastawienia Polaków do Rosji, którą miały wywołać pewne gesty władz rosyjskich, była z jednej strony oczywiście kaprysem autokraty, władcy absolutnego i jednocześnie niezrównoważonego i psychicznie w swojej polityce, za takiego powszechnie uchodził Paweł I, ale była także wyrazem pragmatycznej odpowiedzi Imperium Rosyjskiego na dylemat, który tworzyła ogromna prowincja przyłączona w wyniku trzech kolejnych rozbiorów do Cesarstwa Rosyjskiego. To było ponad 460 tysięcy kilometrów kwadratowych, blisko powierzchni całej Hiszpanii czy prawie całej Francji w wyniku tych trzech rozbiorów. A jednocześnie to nie tylko był strategicznie bardzo ważny obszar na tym odcinku łączącym najściślej Rosję z Europą, ale było to także dziedzictwo Rzeczpospolitej, a jego szczególnie ważną częścią była niezwykle liczna szlachta. Rosja była monarchią stanową, państwem, w którym warstwą oprzywilejowaną z racji urodzenia przynależności samej do tego konkretnie stanu była szlachta. I nagle stało się tak z chwilą likwidacji Rzeczpospolitej Ostatecznej przez Rosję i przyłączenia tego ogromnego obszaru do Rosji, że pod berłem Katarzyna, a potem Pawła znalazło się cztery razy więcej szlachty mówiącej po polsku niż po rosyjsku. Proszę sobie wyobrazić jaki to był problem dla państwa, w którym szlachta ma przywileje. W tym cieszy się ochroną pewnych wolności, zwłaszcza gdy idzie o dysponowanie majątkiem, ale także gdy idzie o wolność od karcie lesnych, na przykład, co nie jest przecież bez znaczenia. Oczywiście ta szlachta ma tworzyć podstawę lojalności wobec tronu, podstawę, na której imperium się opiera. Czy tak liczne rzesze szlacheckiej ludności, nie tylko w sensie etnicznym polskiej, ale przecież to była ludność pochodzenia ruskiego, litewskiego. Szlachta jednakże w ogromnej większości na tych obszarach Rzeczpospolitej zagarniętych przez Rosję mówiła, powtórzmy to raz jeszcze, po polsku. I w większości także była szlachtą katolicką. Jak spowodować, żeby ta masa była lojalna wobec Rosji, by nie wykorzystała ona swojego uprzywilejowanego statusu do podminowania systemu politycznego w Rosji. Krótko mówiąc, jak zapewnić lojalność tej uprzywilejowanej grupy. I odpowiedź Rosji idzie w dwóch kierunkach. Jeden to jest prześladować, terroryzować, zmniejszać możliwości tej uprzywilejowanej grupy okrabać ją. I tutaj bardzo ważnym elementem staje się polityka już przez Katarzynę zainicjowana, zmniejszenia liczebności stanu szlacheckiego, czyli likwidacji praw gołoty. Szlachty, która nie ma majątku ziemskiego, nie posiada. Wsi prowadzono zatem w samorządzie szlacheckim, który został zachowany pod carskim berłem, ograniczenie majątkowe, prawa Wyborcze czynne, a więc może wybierać tylko szlachcic, który ma co najmniej 8 dusz, jest właścicielem no, jakiegoś kawałeczka wsi, w którym mieszkają chłopi, bo przynajmniej 8 mężczyzn. Natomiast do biernych praw wyborczych, a żeby zostać wybranym do samorządnej instytucji powiatowej, trzeba było mieć majątek co najmniej 20 dusz chłopskich. To był sam początek procesu, który będzie trwał przez następnych lat co najmniej 60, aż Mikołaj I w trakcie swojego panowania dokończy tego dzieła, które zaczęła Katarzyna i obróci w stan chłopski de facto dwie trzecie szlachty mieszkającej pod zaborem rosyjskim. To była gigantyczna operacja socjotechniczna, która miała pozbawić praw szlachtę polską. Uczynić z nich ludzi bez praw, których będzie można potraktować właśnie tak jak chłopów. To znaczy zakuć wdyby, użyć pałek przeciwko nim, wysłać pieszo na Syberię, potraktować jako niewolników. Ze szlachtą było trudniej. Skoro bardzo trudnym zadaniem dla Moskwy było odebranie praw dużej Rzeszy Szlachty Polskiej Zaborowej, panie profesorze, aby zepchnąć ją do stanu chłopskiego, jak dalej próbowano tę szlachtę sobie podporządkować? Pojawiła się jednocześnie druga koncepcja, by przekonać część szlachty polskiej do kolaboracji, a więc przedstawić korzyści z tego, że żyją pod panowaniem cesarzowej, a potem cesarza Rosji. Zarówno Katarzyna, a jeszcze bardziej Paweł, a potem Aleksander I, o którym dzisiaj przede wszystkim będziemy mówili, car Aleksander, otwierając takie perspektywy korzyści, które mają wynikać dla elit szlacheckich z funkcjonowania w Imperium Rosyjskim, chciał zapewnić sobie lojalność tej warstwy szlacheckiej i jej współpracę w kontrolowaniu strategicznie ważnych obszarów dawnej Rzeczpospolitej włączonych do Rosji i w integrowaniu tych obszarów z Rosją. Stąd właśnie polityka kupowania lub szantażowania, jedno i drugie słowo jest tutaj adekwatne, elit szlacheckich do współpracy z Rosją. Kupowanie na jakiej zasadzie? Takiej, która łączy się od razu z szantażem. Każdy, który stawał się tym poddanym z chwilą rozbioru Rzeczpospolitej, wcześniej był obywatelem Rzeczpospolitej, teraz był poddanym cara rosyjskiego czy carycy, musiał złożyć przysięgę. I to była publiczna przysięga na wierność cesarzowej Rosji, później każdemu kolejnemu carowi rosyjskiemu. Przysięga, której jeśli ktoś nie chciał złożyć, ten automatycznie miał skonfiskowany majątek. No, nie jest łatwo zrezygnować z majątku, niezależnie od tego, czy ma się jedną wieś, czy kilkadziesiąt wsi w swoim majątku. Trudno się więc dziwić, że zaledwie... Kilka takich spektakularnych odmów przysięgi miało miejsce w 1795 roku. Między innymi Aleksander Chodkiewicz, Józef Niesiełowski, pułkownik Dobraczyński. To są przykłady takich osób, które no, wolały stracić majątek niż pogodzić się z publicznym wyrzeczeniem swojego obywatelstwa polskiego i uznaniem, że jest się poddanym cara. A reszta, no cóż, reszta mogła myśleć, co chce w głębi duszy, ale wykonała ten akt. Publicznie stwierdziła, że teraz jesteśmy wiernymi poddanymi rosyjskiej władczyni. Ta decyzja była świadomie wzmacniana przez politykę rosyjską pewnymi manifestacjami, do których zmuszała Katarzyna, a potem Paweł reprezentację szlachecką, to znaczy do wyjazdu do większych miast, a najlepiej do Petersburga, delegacji szlacheckich, które miały pokornie dziękować caryce, a później carowi za łaskę, jaką jest włączenie do Rosji. Można sobie wyobrazić, jakie to było upokorzenie, prawda? Dziękować za to, że caryca dokonała rozbioru. Publicznie dziękować, to było drukowane, żeby właśnie do reszty szantażować moralnie tę grupę, która no, została wybrana przez carycę czy później przez cara do takiej akcji. A więc tego rodzaju szantaż tworzył pewnego rodzaju więź między częścią elity szlacheckiej a Rosją. Więź podminowaną oczywiście nienawiścią bardzo często, no bo człowiek upokorzony albo złamie swój charakter, albo będzie chciał kiedyś zrewanżować się za to upokorzenie. Taki jest przypadek młodego księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który zostaje wysłany jako zakładnik lojalności swoich rodziców posiadaczy ziemskich na ogromną skalę, księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli Czartoryskiej, Katarzyna po prostu zażądała, żeby synowie tej niepokornej pary magnackiej, symbolizującej patriotyzm, niepodległość, żeby w zamian za swoją lojalność zaświadczyli ją wysłaniem synów, a więc Adama Jerzego i Konstantego do Petersburga, by ci stali się tam dworakami carskimi. No i Adam Jerzy, bo on tu jest ważniejszy akurat stawia się na dworze w Petersburgu i jednocześnie zrzyma się na to, nienawidzi tej sytuacji. On, udekorowany orderem Virtuti Militari za udział w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku, teraz musi funkcjonować na dworze carskim, rosyjskim. Oczywiście prawie wszyscy mówią po francusku, więc nie jest to tyle kwestia językowa, co jednak pewnego środowiska i obyczajów. Te sytuację księcia Adama Jerzego warto tutaj przywołać, bo później będzie to kluczowa postać dla całej naszej opowieści. To funkcjonowanie elit szlacheckich przyciąganych do Rosji także pewnymi ustępstwami właśnie dokonującymi się w czasach panowania Aleksandra I. Będzie kontrastowało z kulturą polityczną, jaką Imperium Rosyjskie narzucało. Nic lepiej tego nie wyraża niż odezwa, jaką wydał zarządca, gubernator ziem włączonych w trzecim rozbiorze do Rosji, Mikołaj Repnin. Ten sam ambasador Repnin, który poniżał wcześniej Rzeczpospolitą w czasach Konfederacji Barskiej. Teraz to jest w 1797 roku, włączając nowe gubernie do imperium, nakazywał polskim poddanym, polskiej szlachcie, a żeby traktowała donosy na swoich współpoddanych, współobywateli dawniejszych, tych, którzy spiskują, którzy są nielojalni wobec Rosji, a żeby traktowała donosy jako swój pierwszy obowiązek obywatelski. No narzucanie kultury donosu, donosicielstwa jako pierwszy krok nowej władzy, to musiało być coś przygnębiającego dla doświadczenia zupełnie innej kultury politycznej Rzeczpospolitej. Gdzie wiele było oczywiście negatywnych cech w tej kulturze, pieniactwo, zawiść, ale donosy do władzy na siebie nawzajem to było coś zupełnie nowego, obcego polskiej, republikańskiej tradycji politycznej. A było to coś za to zasadniczo ważnego dla rosyjskiej kultury politycznej. Dziel, antagonizuj, przeciwstawiaj sobie, zredukuj ludzi godnych, wolnych do poziomu donosicieli. Tego wymagała władza rosyjska i to było także swego rodzaju doświadczenie, które odbierali Poddani Katarzyny, a potem Pawła od samego początku. Znoś kaprysy tej władzy absolutnej i licz na to, że może ten kaprys negatywny, okrutny, despotyczny zostanie zastąpiony kaprysem pozytywnym. Despota może okazać się łaskawy, ale praw nie masz żadnych pod tą władzą. Despota może cię nagrodzić, wynieść, a może cię strącić w nicość. Tak jak to doskonale przedstawił Adam Mickiewicz w śnie senatora w Dziadach części trzeciej. Ten strach przed tym, żeby być zauważonym przez cara i jednocześnie nie zostać przez niego pominiętym, strąconym, to jest cała mentalność polityczna, do której chciała wdrożyć polskie elity władza rosyjska. Czy się to udało? O tym będziemy rozmawiali. Dodam jeszcze jeden aspekt, mianowicie jednak od początku przez Katarzynę rozpoczęte likwidowanie wpływów Kościoła katolickiego. 9 tysięcy parafii unickich i katolickich zostało obróconych w parafie prawosławne. Jeszcze przez Katarzynę, no to jest gigantyczna ilość, 150 klasztorów katolickich zostało zamkniętych. Katarzyna utworzyła osobną hierarchię katolicką na swoim terenie, całkowicie sobie podległą, oddzieloną od Gniezna. Wcześniej oczywiście metropolia gnieźnieńska obejmowała całą Rzeczpospolitą. Teraz utworzono arcybiskupstwo w Mochylewie którym kierował no de facto agent Katarzyny, a więc katolicyzm okrojony maksymalnie ze swoich wpływów, możliwości, ze swojego znaczenia tożsamościowego dla Rzeczpospolitej, został jeszcze w dodatku poddany funkcjonariuszom, którzy służyli bardziej Katarzynie niż katolicyzmowi. To także jest wstęp do lekcji, jaką będziemy przerabiali w następnych naszych spotkaniach lekcji funkcjonowania Polski pod rozbiorami czy w zaborze rosyjskim. Lekcji, którą można nazwać słowami wielkiego historiozofa polskiego początku XX wieku Mariana Zdziechowskiego, wpływy rosyjskie na duszę polską. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Żywa. W momencie rozpoczęcia rządów Aleksandra I nastąpiła odwilż w traktowaniu Polaków. Powiedział Pan Profesor o ustępstwach wobec Polaków w czasach Aleksandra I. Jaką rolę odegrał tu książę Adam Jerzy Czartoryski? Znów zacytuję pańskie słowa, kluczowa postać tych czasów. Na pewno bardzo istotną rolę i widoczną pytanie, czy zasadniczą. Otóż niewątpliwie zanim poznał księcia Adama Jerzego Czartorskiego w szczególnych okolicznościach młody następca tronu Aleksander, to wychowywany był przez szwajcarskiego edukatora, jak to dzisiaj nazywamy, Laarpa, który uczył go nie tylko tego, co chciała Katarzyna, wybierająca takiego właśnie nauczyciela dla swojego ukochanego wnuka, ale uczył go także, przemycał, można tak powiedzieć, pewne idee liberalne, w których wolność była ważnym elementem, wolność polityczna także, tak? wolność jednostki. Ile zostało z tych idei w głowie Aleksandra, o to spierają się historycy, ale na pewno one inspirowały jego pierwsze kroki po morderstwie dokonanym za przyzwoleniem tegoż Aleksandra na jego ojcu, na Pawle I zamordowanym w marcu 1801 roku. Aleksander obejmuje władzę, pełną, absolutną władzę, jak to w carskiej Rosji, kiedy już od kilku lat przyjaźni się, to słowo chyba nie jest na wyrost, właśnie z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim. Kiedy poznał znakomicie wykształconego, błyskotliwego człowieka, jakim był Adam Jerzy Czartoryski na dworze petersburskim, kiedy szukał towarzystwa rówieśników, młodych ludzi, dwudziestoparolatków, myślących podobnie o sprawach wolności, reform, udoskonalenia pracy na rzecz bliźnich, Aleksander zbliżył się właśnie do księcia Adama Jerzego, co dostrzegł błyskawicznie Paweł i postanowił oddalić księcia Czartoryskiego jak najdalej od swojego syna i następcy i uczynił księcia Adama Jerzego ambasadorem Cesarstwa Rosyjskiego w Królestwie Sardynii, te 2,5 tysiąca kilometrów od Petersburga, do Turynu gdzie się stolica Królestwa Sardynii wtedy znajdowała. To był początek kariery dyplomatycznej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Kiedy tylko Paweł został zamordowany, Aleksander objął tron, wezwał księcia Adama do... Petersburga i uczynił go jednym z członków czteroosobowego tajnego komitetu takich właśnie młodych ludzi, z którymi Aleksander radził nieformalnie o różnych reformach, które w Rosji należałoby wprowadzić. Rozważał nawet możliwość prowadzenia konstytucji w Rosji Aleksander już wtedy reformach ustrojowych, społecznych, edukacyjnych przede wszystkim także. Ten krąg, w którym obok księcia Adama Jerzego Czartoryskiego znalazł się także Mikołaj Nowosilcow, znany później, no bynajmniej nie z liberalizmu, oprawca młodzieży wileńskiej, nadzorca także Królestwa Polskiego. Otóż ten komitet był odskocznią do prawdziwych wpływów na dworze petersburskim. Budził zawiść naturalnie rodowitych Rosjan. Dlaczego tutaj ten Polaczyszka, jak nazywano księcia Adama Jerzego, cieszy się faworami, uznaniem cara? Przecież to my, rdzenni Rosjanie, tutaj powinniśmy być dostrzegani na tym dworze. Myśmy pokonali tych Polaczków. Wyrżnęliśmy ich na Pradze w 1794 roku pod Maciejowicami i teraz tutaj jakiś Polak będzie traktowany lepiej niż my. Ta zawiść tworząca się na dworze rosyjskim jest tutaj ważnym elementem tworzenia się ideologii rosyjskiego nacjonalizmu. Że jednak nie imperium, nie car jest jedynie ważną cechą tej struktury politycznej, ale jest coś jeszcze. Naród rosyjski, który traktuje Polskę, naród polski, jako główne zagrożenie wewnątrz imperium rosyjskiego, które trzeba raz na zawsze zlikwidować, po prostu zniszczyć naród. To jest myśl nowa, myśl obca wcześniej carom rosyjskim. Ona się rodzi właśnie wraz z poczuciem tej rywalizacji z tak licznym stanem szlacheckim wewnątrz Imperium Rosyjskiego i rywalizacji symbolizowanej zwłaszcza przez postać Adama Jerzego Czartoryskiego. Ustępstwa, o które pani redaktor pytała dla sprawy polskiej przybierają kilka takich namacalnych postaci. Po pierwsze powołany zostaje Wileński Okręg Naukowy, jako jeden z kilku okręgów naukowych, na które podzielona została cała Rosja. I tenże Wileński Okręg Naukowy z stolicą i najważniejszą szkołą, czyli Uniwersytetem w Wilnie, obejmował niemal całość ziem dawnej Rzeczpospolitej, które zagarnęła Rosja. A od tego momentu, czyli od 1802 roku, ten obszar zaczął być poddawany kulturowej repolonizacji. Ponieważ Centrum, czyli Uniwersytet Wileński miał jak najbardziej nadal język wykładowy polski. Szkoły te średniego szczebla tworzone w poszczególnych województwach czy raczej guberniach już teraz, były także organizowane na wzór polski, odziedziczony po Komisji Edukacji Narodowej. No i powstawały nowe szkoły, wśród nich najważniejsza, czyli gimnazjum, a następnie liceum krzemienieckie, słynne Ateny Wołyńskie, stworzone przez Tadeusza Czackiego, promieniujące wysoką kulturą i nauką w języku polskim, w duchu polskiego patriotyzmu. Placówka edukacyjna, z której przecież kiedyś wyjdzie m.in. Juliusz Słowacki, ale cały legion innych wybitnych postaci polskiej literatury, kultury życia politycznego XIX wieku. A więc ta zgoda na to, ażeby Polacy przyzwyczaili się do życia w Imperium Rosyjskim w sposób pozwalający im cieszyć się nie niepodległością, ale jednak własną kulturą. To był już bardzo ważny elementowych ustępstw. Bo język polski był niezagrożony, pomimo wezwań niektórych nacjonalistów rosyjskich, już wtedy, którzy mówili, że język tych właśnie narodów, które zostały włączone do Imperium Rosyjskiego, no, powinien być zniszczony w pierwszej kolejności. Car Aleksander za tą radą nie szedł. Drugi element tych ustępstw, który wynika z logiki rywalizacji z Napoleonem, to jest rozważana i nawet w jakiejś niewielkiej części wcielona w czyn przez Aleksandra idea wyodrębnienia ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, w całości znajdującego się oczywiście pod panowaniem rosyjskim teraz, jako struktury również wojskowej, a więc stworzenia jednostek wojskowych, które miałyby specjalne barwy, w których komenda byłaby Polska, które nawiązywałyby jakoś do tradycji Litewskich nie w sensie etnicznym, ale w sensie politycznym dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trochę to zresztą też było obliczone sprytnie przez rosyjską politykę na odnowienie antagonizmu Litwa przeciwko Polsce. Litwini będą mieli swoje oddziały, oczywiście z Komendą Polską, ale z wyraźnym zaznaczeniem restaurujemy tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego, które... Polska jakoś tam uciskała według tej legendy teraz pod berłem rosyjskim. I to była idea Korpusu Litewskiego, która dojrzeje już nieco później, po 1815 roku, ale jeszcze przed Tylżą, przed 1807 rokiem, przed układem pokojowym z Napoleonem, Aleksander powołuje pierwszy pułk. Polski, można powiedzieć, czy litewski, jak kto woli, który miał tworzyć zalążek armii, jaka mogłaby być wykorzystana przeciwko Napoleonowi. Niech Polacy nie służą Napoleonowi, niech służą mnie w tej wielkiej rozgrywce, która zaczyna się o przyszłość Europy, kiedy Napoleon zdobywa zachodnią Europę, a car wciąż panuje, przeważa nad wschodnią połową kontynentu. Mówimy, panie profesorze, o czasach, kiedy na naszym kontynencie pojawiły się dwie niezwykłe indywidualności, czyli Napoleon i Aleksander I. Obaj mieli te same plany, być tym pierwszym najważniejszym na kontynencie, w jakim stopniu na drodze do realizacji tego celu przez Aleksandra stanął Napoleon, który jako pierwszy zaproponował i powołał Księstwo Warszawskie po to, aby przyciągnąć do siebie Polaków. Napoleon postępował zgodnie z jedną zasadą. Służyć wielkości Francji, którą identyfikował z własną wielkością. Kwestia polska, jeśli można już użyć tego określenia, była wyłącznie narzędziem służącym temu głównemu czy jedynemu celowi. Oczywiście to, że kwestia polska była narzędziem, nie znaczy to, że Polska nie mogła skorzystać na tej roli wybranej przez Napoleona. Dlaczego i w jakim sensie Polska korzystała? Na sytuacji, jaką wytworzył sukces Imperium Napoleona, pokonanie Austrii, Prus, no już słyszymy odpowiedź w tym stwierdzeniu. Napoleon pokonał dwa państwa zaborcze, które ciążyły nad ponad jedną trzecią ziem Rzeczpospolitej, a więc pojawiała się szansa restauracji przynajmniej jakiejś cząstki państwa polskiego na tych terenach, które Napoleon może wykroić z tych pokonanych mocarstw rozbiorowych. I tu okazuje się właśnie po błyskotliwym triumfie Napoleona nad Prusami w 1806 roku, że na drodze do podyktowania woli Napoleona pokonanym mocarstwom, nazwijmy je tak dla uproszczenia niemieckim, stoi jednak Rosja, która nie chce nie chce osłabienia swoich partnerów rozbiorowych, ażeby w środku czy wręcz we wschodniej części Europy zainstalowała swoje wpływy potęga zachodnioeuropejska. Geopolityczna rozgrywka polegała na tym dla Rosji, żeby nie dopuścić Francji do Europy Wschodniej albo używając współczesnej wyobraźni politycznej. To tak jakby Rosja nie chciała dopuścić NATO czy Ameryki do obszaru, który uważa za swoją strefę wpływów. Polskę Rosja traktowała jako swoją strefę wpływów, którą łaskawie podzieliła się częściowo z wypróbowanymi partnerami z Wiednia i z Berlina. Ale Paryż może tu być bardzo niebezpieczny. Paryż Napoleona. Dlatego Rosja robi coś, co druzgocze plany księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Ten bowiem, zanim wybuchła owa wojna, o której w tej chwili mówimy, zwana pierwszą wojną polską 1806 liczył na to, jako mianowany niedawno ministrem spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego przez Aleksandra I, że namówi Aleksandra na wojnę z Francją, Rosja pokonawszy Francję może zjednoczyć ziemię wszystkich zaborów, a więc zabrać Prusom i być może także Austrii ziemię należące dawniej do Rzeczypospolitej i restaurować całość Rzeczpospolitej, czyniąc z niej wyodrębnioną część Imperium Rosyjskiego pod berłem młodszego brata Aleksandra, a więc Konstantego Pawłowicza. Ta koncepcja nie oznaczała restauracji niepodległości Rzeczpospolitej, ale oznaczałaby przywrócenie państwowego bytu Rzeczpospolitej. Okazało się jednakże, że ten plan, który opierał się na no, zniszczeniu Prus, przede wszystkim, lek w gruzach, kiedy Aleksander w ostatnim momencie zdecydował się pojechać do Berlina, do Poczdamu, gdzie zaprzysiągł nad grobem Fryderyka Wielkiego wieczną przyjaźń z królem Prus. Aleksander wtedy właśnie po raz pierwszy pogrzebał nadzieję księcia Adama Jerzego Czatolskiego. Solidarność zaborcza wygrała. No i wtedy właśnie wkracza Napoleon. To on niszczy Prusy. Ale w obronie Prus występuje Rosja. Bardzo energicznie, militarnie. I dopiero po bardzo ciężkiej kampanii 1806 roku Napoleon nie rozbił Rosji. Po pierwszej nierozstrzygniętej bitwie, druga wielka bitwa te dwie bitwy to Iława Pruska i Frydland. Napoleon może zacząć negocjacje pokojowe z Aleksandrem, ale nie jako absolutny zwycięzca, tylko jak równy z równym. Rosja pokazała, że jest twardym przeciwnikiem nawet dla boga wojny, za jakiego uważał się Napoleon. I to są właśnie okoliczności rozmów w Tylży w lipcu 1807 roku, kiedy Napoleon rezygnuje pod naciskiem Aleksandra I zupełnego rozbicia Prus ogranicza swoje ambicje utworzenia takiej placówki strategicznej w Europie Wschodniej wyłącznie do stworzenia księstwa warszawskiego, a więc nie nazywa tego nowego tworu nawet Królestwem Polskim, tylko jakieś księstwo warszawskie, jakiego nigdy przecież wcześniej w historii nie było, od czasów średniowiecznych książąt mazowieckich. Jednocześnie okrawa to księstewko stworzone z części ziem zaboru pruskiego, z obwodu białostockiego, który zostaje przekazany Rosji. A więc Rosja poszerza jeszcze swoje bezpośrednie panowanie nad ziemiami dawnej Rzeczpospolitej, bo dostaje 9 tysięcy kilometrów kwadratowych obwodu białostockiego ze 150 tysiącami ludności. A na tym małym liczącym niespełna 104 tysiące kilometrów kwadratowych, czyli jedna trzecia dzisiejszej Polski w Księstwie Warszawskim Powstaje nadzieja dla Polski. To jest coś bardzo małego, coś rozczarowującego swoją skalą, ale jednak każdy może sobie odpowiedzieć lepsze to niż nic. Teraz jest państewko małe, ale może ono kiedyś urośnie. Państewko, w którym mamy swoją konstytucję, co prawda podyktowaną przez Napoleona. Mamy swój Sejm, swoje wojsko przede wszystkim. To prawda podporządkowane Francji, ale jednak własne wojsko. No i możemy zacząć urządzać to maleńkie, liczące 2,5 miliona mieszkańców Księstwo Warszawskie po swojemu. W tym sensie rywalizacja Napoleona z Aleksandrem otwiera coś w rodzaju przetargu na sprawę polską albo aukcję sprawy polskiej, aukcję w górę. W odpowiedzi na Księstwo Warszawskie Aleksander musi też coś dać Polakom, jeśli nie chce, żeby wszyscy ci Polacy, którzy mieszkają pod jego zaborem, nie przekształcili się w agentów Napoleona. I to właśnie jest czas, kiedy Aleksander I zaczyna na nowo tę grę z litewskimi magnatami, z Michałem Kleofasem Ogińskim, znanym ze słynnego za Pożegnanie z Ojczyzną, z księciem Ksawerym Drudzkim-Lubeckim, także z wybranym symbolicznie przez Aleksandra znakiem dawnej patriotycznej tradycji polskiej, Tomaszem Wawrzeckim, ostatnim naczelnikiem powstania Kościuszkowskiego. Z tymi ludźmi Aleksander rozmawia, przyjmuje ich manifestacyjnie, żeby mówić teraz o no właśnie może wyodrębnieniu Wielkiego Księstwa Litewskiego, o stworzeniu tej silniejszej armii litewskiej, czy litewsko-polskiej pod jego berłem, żeby Polacy nie uciekali przez granice do Księstwa Warszawskiego i nie zasilali armii tworzonej pod orłami napoleońskimi. Tak wygląda początek działania tej aukcji o przewagę, która musi się rozstrzygnąć w Europie Wschodniej, musi rozstrzygnąć się wokół Polski. Aukcją sprawy polskiej steruje dalej Aleksander I, któremu panie profesorze nie wystarczyło porozumienie z zwłaszcza, że poza sprawą polską jest sprawa rządów dusz nad Europą i to chyba dominuje wszystkie dalsze działania, czy tak? No, najpierw to jest kwestia rozgrywki o to, że użyje formuły innego przywódcy terytorium nazywanego Rosją, przywódcy już XX wieku, który nazywał się Włodzimierz Ilicz-Lenin. Zasłynął m.in. z prostej formuły kto kogo. To właśnie to pytanie zawisło nad Europą po roku 1809, kiedy w następnej wojnie Napoleon raz jeszcze pokonał Austrię, Księstwo Warszawskie poszerzyło się odpierając atak austriacki, dzielnie książę Józef Poniatowski piękną rolę odegrał. I teraz to już było trochę większe państewko, prawie 150 tysięcy kilometrów kwadratowych. Już nie tylko Warszawa, ale duża część Galicji. To już było mieszkańców 4,5 miliona. No, powstaje dowód, że z księstwa warszawskiego może urosnąć prawdziwa Polska pod skrzydłami Napoleona. W związku z tym po 1809 roku to jest już jasne, że Albo Aleksander to dzieło zatrzyma i zniszczy, albo przekształci je we własne dzieło rozwiązania sprawy polskiej, albo też Napoleon ostatecznie odbuduje całą Rzeczpospolitą. Taka chwiejna równowaga nie mogła trwać długo. I próbuje rozwiązać ten dylemat Napoleon, podejmując negocjacje z Aleksandrem w sprawie małżeństwa, ponieważ nie doczekał się do tej pory oficjalnego następcy tronu, Napoleon. Jego ukochana żona, Józefina Boarne, nie dała mu dziecka. Miał oczywiście nieślubne dzieci, m.in. z Marią Walewską, jak wiadomo, piękną Polką, ale potrzebna mu była legitymacja własnej dynastii z legalnej żony i stąd właśnie zwrócił się do cara Aleksandra o zgodę na wydanie za mąż, za niego, za Napoleona, cesarskiej rosyjskiej siostry. Podstawą tego układu miał być układ polityczny. Aleksander jako punkt numer jeden całego układu podyktował, możemy się porozumieć, jeżeli Napoleon zgodzi się, królestwo polskie nie zostanie nigdy odbudowane. To pokazuje, jaka była stawka w tej grze o Europę. Jaka będzie Polska i czyja będzie Polska. Czy będzie po stronie napoleońskiego imperium, czy będzie podporządkowana nadal mocarstwu rozbiorowemu Rosji. Napoleon odmówił przyjęcia tego dyktatu, wybrał Habsburżankę na swoją małżonkę i wiadomo już było od roku 1810 11 że wojna wybuchnie. Wojna, w której rozstrzygnie się czy Napoleon odbuduje Rzeczpospolitą, czy też Aleksander pokona Napoleona. I to oczywiście oznaczało następny etap aukcji kwestii polskiej. Po stronie Napoleona tworzy się Konfederacja. Pod laską marszałkowską, starego księcia Czartowskiego Adama Kazimierza, ojca księcia Adama Jerzego. Konfederacja, która ogłasza no, jedność terytorialną Rzeczpospolitej w 1812 roku, że walczymy o całą Rzeczpospolitą teraz razem z Napoleonem, z Korpusem Polskim, jego armii dowodzonym przez księcia Józefa Poniatowskiego. A po drugiej stronie Aleksander próbuje skupić właśnie wspomnianą przeze mnie grupę arystokratów, magnatów Litewskich. Książę Adam Jerzy jest chwilowo zmarginalizowany. O wszystkim rozstrzyga oręż, klęska Napoleona w wojnie z Rosją. Rok 1812 kończy się, jak wiadomo, tragicznie dla Napoleona i w pewnym sensie dla sprawy polskiej. Wojska rosyjskie znowu zajmują cały obszar dawnego zaboru rosyjskiego i teraz także zaboru pruskiego. No i pytanie, jakie granice zostaną? ukształtowane po pokonaniu Napoleona. Czy przywróci się granice sprzed epoki napoleońskiej, ten podział rozbiorowy z 1795 roku tragiczny dla Polski, bo nie pozostawiający żadnego śladu polskiej państwowości, czy też utworzy się jakąś nową formułę państwową. I Aleksander opowiada się za tą drugą wersją paradoksalnie, bo przecież niedawno mówił, do Napoleona, że nie wolno przywracać żadnego Królestwa Polskiego. A teraz sam przywraca to Królestwo w dyplomatycznej walce na Kongresie Wiedeńskim kończącym wojny napoleońskie, ale po to, żeby uczynić z tego Królestwa Polskiego małego, 120 parę tysięcy kilometrów kwadratowych, wyłącznie z dawnego Księstwa Warszawskiego złożonych, ten część została przekazana ponownie Prusom, czyli województwo poznańskie ale to kadłubowe Królestwo Polskie z własną konstytucją, sejmem, z własną armią nawet miało być puklerzem Rosji od strony zachodniej, swego rodzaju awangardą rosyjską nakierowaną na serce Europy, na kraje niemieckie i jednocześnie miało być bardzo poważnym środkiem przekonywania elit polskich. Współpracujcie ze mną, pod nikim nie będzie wam tak dobrze jak Podemną, pod carem Rosji królem Polski. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Kolejne spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem za tydzień. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.